Marka, rozdział drugi. I znowu przyszedł po kilku dniach do kapernaum i usłyszano, że jest w domu. I wnet zeszło się wielu, tak, że się i przed drzwiami zmieścić nie mogli i opowiadał im słowo. I przyszli do niego, przynosząc sparaliżowanego, którego czterech niosło. I gdy do niego dotrzeć nie mogli z powodu tłumu, zdarli dach, gdzie był Jezus, i wyłamawszy go, spuścili na powrozach na dół łoże, na którym leżał sparaliżowany. A widząc Jezus wiarę ich, rzekł sparaliżowanemu, Synu, odpuszczone są ci grzechy Twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i myśleli w sercach swoich, Czemuż ten mówi takie bluźnierstwa? Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? I zaraz poznawszy jest z duchem swym, iż tak w sobie myślą, rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż łatwiej jest, rzec sparaliżowanemu, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Ale abyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł sparaliżowanemu, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I on wstał zaraz i wziąwszy łoże swoje, wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, mówiąc, nigdyśmy nic takiego nie widzieli. I wyszedł znów nad morze i cały lud przychodził do niego i nauczał ich. I odchodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na tle, i rzekł mu, pójdź za mną, a on wstawszy szedł za nim. I stało się, gdy siedział u stołu w domu Jego, że wielu celników i grzeszników wespół siedziało z Jezusem i z uczniami Jego, bo ich wielu było i chodzili za Nim. I uczeni w piśmie i faryzeusze, widząc, że jadł z celnikami i grzesznikami, mówili do uczniów Jego, czemu z celnikami i grzesznikami je i pije? I usłyszawszy to Jezus rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania się. A uczniowie Jana i faryzeuszów pościli i przyszedłszy mówili do Niego, Czemu uczniowie Jana i faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus, Czy mogą towarzysze oblubieńca pościć, póki z nimi jest oblubieniec? Póki z sobą oblubieńca mają, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, gdy od nich wzięty będzie oblubieniec i wtedy pościć będą w one dni. A nikt nie wstawia łaty z sukna nowego w szatę starą, albowiem ta łata ściąga nieco materiał i staje się gorsze rozdarcie. I nikt nie leje wina młodego w stare bukłaki, bo inaczej wino młode rozsadza bukłaki i wino wycieka i bukłaki się psują ale nowe wino ma być wlewane w nowe bukłaki. I stało się, że szedł Jezus w sabat przez zboża i zaczęli uczniowie Jego idąc rwać kłosy. I faryzeusze mówili do Niego, oto czemu ci czynią w sabat, czego się nie godzi czynić? A On im rzekł, czyście nigdy nie czytali, co uczynił Dawid, gdy niedostatek cierpiał i łaknął On i ci, którzy z Nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abijatara, kapłana najwyższego, i jadł chleby pokładne, których się nie godzi jeść, chyba tylko kapłanom, a dał i tym, którzy z nim byli, i rzekł im, sabat dla człowieka uczyniony, nie człowiek dla sabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest Panem i sabat."